Ewangelia świętego Mateusza, rozdział 21 A gdy się przybliżyli do Jeruzalemu i przyszli do Betwagę, do góry oliwnej, wtedy Jezus posłał dwóch uczniów, mówiąc im: Idźcie do miasteczka, które jest przeciwko wam, a zaraz znajdziecie oślicę uwiązaną i ośle z nią. Odwiążcież je, a przywieźcie do mnie. A by wam co kto rzekł.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 I uschło zarazem ono figowe drzewo, a ujrzawszy to uczniowie dziwowali się, mówiąc, jakoć prędko uschło to figowe drzewo. Wtedy odpowiadając Jezus rzekł im, zaprawdę powiadam wam, byście mieli wiarę, a nie wątpilibyście, nie tylko to, co się stało z figowym drzewem uczynicie.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 A odpowiadając Jezus, rzekł im. Spytam i ja was o jedną rzecz, którą jeźli mi powiecie i ja wam powiem, którą mocą to czynię. Chrzest Jana skąd był? Z nieba, czyli z ludzi. A oni myśleli sami w sobie, mówiąc. Jeśli powiemy z nieba, rzeczę nam, czemu żeście mu tedy nie uwierzyli? Jeśli zaś powiemy z ludzi,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 ale on odpowiadając rzekł, nie chcę, a potem obaczywszy się poszedł. A przystąpiwszy do drugiego rzekł także, a on odpowiadając rzekł, ja idę panie, ale nie szedł. Któryż z tych dwóch uczynił wolę ojcowską? Rzekli mu on pierwszy. Rzekł im Jezus.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 Pójdźcie, zabijmy go, a otrzymamy dziedzictwo jego. Tedy porwawszy go, wyrzucili go precz z winnicy i zabili. Gdy tedy pan winnicy przyjdzie, cóż uczyni onym winiarzom? Rzekli mu: Złe, złe potraci, a winnice najmie inszym winiarzom, którzy mu oddawać będą pożytki czasów swoich. Rzekł im Jezus. Nie czytaliście nigdy w pismach kamień, który odrzucili budujący, ten się stał głową węgielną? Od Panać się to stało i dziwne jest w oczach naszych? Przecież powiadam wam, iż od was odjęte będzie Królestwo Boże i będzie dane narodowi czyniącemu pożytki jego. A kto by padł na ten kamień,